I'll be there for you. Here's Johnny They're coming to get you, Barbara <laughs> Expecto Patronum! Look at me, Damien! Yippie-ki-yay, motherfucker! eherbata.pl Gonna be legend? Wait for it. It's a drop. Dairy! Legendary! Żarłok i skóra. Mm. mando. Jerry. Szymas. Oraz mm. nasi mm. goście. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Witajcie w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieściński. Możecie kojarzyć mnie z bloga Necropolitan. I dzisiaj jestem chory, nie powinienem nagrywać, ale że Mando znowu ma fazę na. O nie, kończą nam się szkice, zaraz trzeba będzie zrobić przerwę. Tak, zrobimy przerwę, może już zrobimy, żeby były jakieś zapasowe. To uznałem, że chwycę na boże, na. chwycę za dyktafon i szybko coś dla Was nagram. Dzisiaj chciałbym omówić malutką grę pod tytułem Mandagon, tytuł free to play dostępny od chyba 4 czy 6 sierpnia tego roku na Steamie i może zacznę od opisu tego tytułu z serwisu dobreprogramy.pl Rozgrywka w głównej mierze opiera się na zwiedzaniu tajemniczego świata Mandagon i odkrywaniu licznych jego zagadek. Podstawowym zadaniem gracza jest odnalezienie i aktywowanie wszystkich portali odblokowujących przejścia do góry i umożliwiające dotarcie na sam szczyt wieży symbolizującej ludzkie istnienie. Zadanie okazuje się nie takie proste, gdyż autorzy przewidzieli szereg rozmaitych utrudnień, z którymi przyjdzie się zmierzyć w czasie trwania rozgrywki. Gra obfituje także w sporą liczbę ukrytych lokacji, w których czekają różnego rodzaju zagadki i łamigłówki. Oprócz tego co jakiś czas na swojej drodze napotkamy wskazów co do dalszej gry, lecz często podane w tajemniczej formie, potrafią raczej zmylić aniżeli naprowadzić na właściwy trop. W Mandagon gra się sympatycznie, dopracowane szczegóły i tybetańskie klimaty w dobrej oprawie 2D powinny zachęcić wielu fanów gier platformowych. I zacząłem od tego bo widać państwo z serwisu dobreprogramy.pl chyba nawet w to nie zagrali albo no po prostu trochę za bardzo popłynęli przy pisaniu tego tekstu, chociaż nie, no nie zagrali, bo głupoty piszą. Pewnie przeczytali tylko opis dystrybutora i na tym zakończyli swoją przygodę z tym tytułem, a szkoda. Dlaczego właśnie mówię, że głupoty piszą, bo Tutaj tak naprawdę jest jedna sekretna lokacja, utrudnień jakichś szczególnych nie ma, a co do tej wieży symbolizującej ludzkie istnienie, to, to też nie do końca otwieramy wieże i co do symboliki, to dobra, po kolei. Twórcy piszą, że inspirują się tybetańską teologią i filozofią i że skupiają się tutaj w fabule, treści, przekazie na takich kategoriach jak życie, śmierć czy poświęcenie. No cóż, może i tak, ale mamy do czynienia z małą platformówką, taką na jakieś 30 minut gry. I tak naprawdę, nie wiem, no ja byłem chory, gdy w to grałem, tak? I nieszczególnie przytomny, więc może po prostu się jakoś szczególnie nie skupiałem na przekazie, ale powiem wam, że treść tutaj jest ograniczona do minimum, do, ja wiem, 15 linijek tekstów toku rozgrywki, które są właśnie takimi enigmatycznymi cytatami. Może i to nawiązuje do filozofii tybetańskiej, ale czasem zaratuje trochę jakimś Paulo Coelho czy czymś niestety. I na koniec mamy jeszcze finał, w którym też tam pada, znaczy pada, no, czytamy kilka linii tekstu, ale to nie jest istotne tak naprawdę w tej grze. To jest platformówka 2D, tak jak mówiłem, free-to-play, nowiutka z sierpnia tego roku i gramy sobie w niej takim sześcianem. Chodzimy najpierw po małej mapie, po chwili po takiej dużej mapie i naszym zadaniem jest właśnie otwarcie wrót, które znajdują się w centrum jak to zrobić, trzeba aktywować 6 portali a każdy portal, żeby aktywować to trzeba znaleźć wcześniej jedną konkretną, taką pradawną tabliczkę, czyli po prostu jakiś tam kwadracik bo grafika tutaj jest dość minimalistyczna wiecie, pixel art i potem podejść z tym kwadracikiem naszym do portalu on się aktywuje i tak 6 razy jeżeli chcemy zdobyć wszystkie achievementy, to jeszcze możemy znaleźć właśnie jedno ukryte pomieszczenie i do tego 15 totemów do których trzeba podejść, wtedy właśnie nam się wyświetla jakaś tam myśl, i tak naprawdę potem aktywujemy wrota, wbijamy do nich. Jeszcze tam robimy jedną małą rzecz, nie będę spoilerował, i potem mamy finał, koniec. Gra zajmuje jakieś, ja wiem, no za 30 minut. Nie wiem, nie wiem ile dokładnie, bo odpaliłem ją. Potem na chwilę musiałem odejść od komputera, wróciłem, przeszedłem, i teraz z tymi pokazuje 69 minut, ale wydaje mi się, że dłużej jak pół godziny przy tym nie spędziłem. I co jest istotne, nie wiem, czy to jest jakiś większy przekaz, ale jest to bardzo przyjemna, malutka, właśnie platformówka z przepiękną grafiką, naprawdę świetnym klimatycznym pixel artem wykorzystanym maksymalnie, i do tego z taką przyjemną, spokojną muzyką, właśnie idealną na taki chill out, oderwanie się od wszystkiego, nie jakieś tam wiecie, huki z shooterów etc. czy jakaś ostra muza, jak to ostatnio mam wrażenie co jest ostatnio modne, mam wrażenie w niektórych indykach tutaj spokojna, właśnie delikatna, pasująca klimatem muzyka i 30 minut spokojnego gameplayu dodatkowe 5 achievementów i jedna gra zrobiona na 100% do naszych statystyk na Steamie właśnie coś, czego ja potrzebowałem w tym czasie i przez chwilę miałem takie wahanie, pomyślałem sobie, bo myślałem, że to będzie dłuższe i uznałem, że to w sumie będzie pewnie monotonne. Tutaj nie mamy utrudnień, po prostu sobie biegamy po mapie, oglądamy ją sobie i gdy już skumamy, o co chodzi, no wy już wiecie, to szukamy tych tabliczek, potem aktywujemy portale i wbijamy dalej. I się zastanawiałem, czy to będzie długie, uznałem, że pewnie szybko mi się znudzi, ale właśnie jest idealnie wyważone. I to było właśnie coś, czego ja w tym momencie potrzebowałem, Malutki tytuł, nie jakiś super ambitny, ale wykonany bardzo solidnie. I cóż, no, się z jednym się zgadzam z dobrymi programami. Gra się sympatycznie. Wy też możecie sobie wieczorkiem poświęcić pół godzinki, by poznać historię naszego sześcianiku. I być może także historię o życiu i śmierci, która mnie ominęła. I to wszystko do mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.